Słuchajcie podcastu RealPolish.pl Cześć moi drodzy, to znowu ja, Piotr. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Co dobrego słychać? Co porabiacie? Cieszę się, że mnie słuchacie. Głupio jest mówić samemu do siebie. Na szczęście tam jesteście, słuchacie mnie. I to już zupełnie coś innego To miłe uczucie Gdy wiem, że to co robię Jest dla kogoś przydatne Że nie robię tego na marne Dziękuję wam za wszystkie miłe słowa Które od was dostaję Za e-maile, za komentarze Czytanie tego to wielka przyjemność dla mnie Wielka radość jeszcze zanim zacznę dzisiejszy podcast, na dobre, chciałbym opowiedzieć troszkę o mojej stronie, o kursach, które tam są. Ostatnio dostałem kilka e-maili. Pytacie, Piotr, możesz powiedzieć, czym różnią się Twoje kursy? Nie wiem, od czego mam zacząć. Masz 100 historyjek, 365 historyjek i klub VIP. Co jest dla mnie? Okej, okay. już odpowiadam, już wszystko wyjaśniam Na mojej stronie, która nazywa się realpolish.pl Znajdziecie podcast No tak, to już wiecie, bo właśnie mnie słuchacie Jeśli rozumiesz podcasty, rozumiesz o czym mówię To kurs 100 Daily Polish Stories będzie, myślę, załatwy dla Ciebie 100 historyjek jest dla osób początkujących. To kurs dla osób, które dopiero zaczęły się uczyć polskiego. Znają już trochę słów, ale chcą jak najszybciej zacząć mówić po polsku. 365 historyjek, czyli Daily Polish Listening, tak nazwałem kolejny kurs, bo jest... Tu tyle historyjek, żeby słuchać codziennie jednej historyjki przez cały rok. Ten kurs jest dla średnio zaawansowanych. Większa część tego kursu to skrócone wersje znanych książek. Opowiadam też trochę historyjek motywacyjnych. A ostatnia rzecz, jaką mam do zaproponowania, to klub VIP. Tak to nazwałem. Klub VIP działa online. Jest przeznaczony dla osób, które dobrze rozumieją po polsku, ale chcą oglądać filmy bez tłumaczenia, chcą rozmawiać z ludźmi na ulicy. Jeśli należysz do klubu, to możesz oglądać filmiki, w których mm, wyjaśniam krótkie fragmenty filmów. Można również ściągnąć plik MP3 z nagraniem audio i słuchać tego nie tylko online. Można słuchać na przykład przez telefon. Jeśli dobrze rozumiesz moje podcasty, to myślę, że dobry dla Ciebie jest kurs 365 historiek, czyli Daily Polish Listening, a także klub VIP, czyli VIP. Okej, okay, mam nadzieję, że Teraz już wszystko jasne. Oczywiście oprócz tych kursów i klubu mamy też podcast, który jest zupełnie za darmo. Zapraszam więc bardzo serdecznie wszystkich do słuchania. Myślę, że z przyjemnością posłuchacie dzisiejszego podcastu. Mam nadzieję, że wciąż uczycie się polskiego, że cały czas... Doskonalicie się Codziennie Albo prawie codziennie Słuchacie czegoś po polsku To bardzo ważne Pamiętajcie Im więcej słuchacie Tym więcej rozumiecie I tym lepiej mówicie po polsku Dziś Chcę opowiedzieć historię Oga Mandino Og Mandino był jednym z najczęściej czytanych autorów amerykańskich. Pisał książki na temat samorozwoju. Sprzedano ponad 50 milionów kopii jego książek. Historia Oga Mandino jest bardzo ciekawa. Jego matka chciała, żeby Og został pisarzem. Często mówiła do swojego syna. Pewnego dnia zostaniesz pisarzem Ale nie zwykłym pisarzem Zostaniesz wielkim pisarzem Większość z dzieci nie chce żyć tak jak pragną tego ich rodzice Ale mały Og ok chciał zostać pisarzem Podobał mu się ten pomysł Og ok dużo czytał Wypożyczał książki z biblioteki Często pisał krótkie historyjki Które czytał potem mamie W szkole był odpowiedzialny za szkolną gazetkę Robił szkolną gazetkę Ogmandino chciał studiować dziennikarstwo Chciał zostać dziennikarzem Og chodził jeszcze do szkoły Gdy jego matka nagle Zmarła. Robiła kanapki w kuchni I nagle upadła na podłogę Ogmandino bardzo to przeżył Zamiast uczyć się dalej Poszedł do pracy Do drukarni Później Za kilka miesięcy Wybuchła druga wojna światowa Ogmandino znalazł się jako żołnierz w Niemczech. Był pilotem bombowca. Zrzucał bomby na Niemcy. Odbył ponad 30 misji. Po zakończeniu wojny Ogmandino wrócił do Stanów Zjednoczonych. Po wojnie nie mógł znaleźć pracy. Po kilku miesiącach bycia bezrobotnym... Bezrobotny to ktoś... Kto nie może znaleźć pracy? Był bezrobotny przez kilka miesięcy, ale w końcu znalazł pracę jako sprzedawca ubezpieczeń. Sprzedawał ubezpieczenia. Rozumiecie, co to są ubezpieczenia? Jeśli jesteśmy ubezpieczeni w jakimś towarzystwie ubezpieczeniowym, to... Gdy nam się coś stanie, na przykład mamy wypadek, wtedy towarzystwo wypłaca nam pieniądze. Ogmandino sprzedawał takie ubezpieczenia. Był sprzedawcą ubezpieczeń. Po pewnym czasie Og ożenił się z kobietą, którą poznał jeszcze przed wojną. Niestety, kolejne 10 lat było dla nich Piekłem na ziemi Urodziła im się córeczka Niestety Og zarabiał bardzo źle Całe dnie Próbował sprzedawać ubezpieczenia Ale ich sytuacja Finansowa Była coraz gorsza Nie był Dobrym sprzedawcą Ogmandino Zaczął pić alkohol Nie mógł poradzić Sobie z problemami Pił coraz więcej. W końcu jego żona i córka opuściły go. Został sam. Przez dwa lata Ogmandino stoczył się na samodno. Stoczył się na samodno, czyli wiodło mu się bardzo źle. Jeździł po Stanach. I wykonywał różne zajęcia, żeby kupić coś do jedzenia, i kolejną butelkę taniego wina. Był bezdomny. Pewnego zimowego wieczoru stanął przed wystawą sklepową. Na półce leżał mały ręczny pistolet. Kosztował 29 dziewięć dolarów. Ok wyciągnął z kieszeni 30 dolarów. Ostatnie 30 dolarów. Pomyślał, że to jest rozwiązanie jego problemów. Kupię pistolet i kilka naboi. Włożę naboje do pistoletu. Przyłożę pistolet do głowy i... Nacisnę spust Pomyślał Więcej Już nie będę musiał oglądać Mojej twarzy w lustrze Na szczęście Ogmandino nie kupił pistoletu W zimny listopadowy wieczór Poszedł do ciepłej biblioteki Zaczął czytać Później odwiedzał biblioteki regularnie Przeczytał setki książek psychologicznych O rozwoju osobistym, sukcesie i motywacji Szukał odpowiedzi na męczące go pytania Czy jest dla mnie jakaś nadzieja? Czy jest już za późno? Na szczęście udało mu się skończyć z piciem alkoholu był pod wielkim wpływem książki Clementa Stone i Napoleona Hilla pod tytułem Pozytywne myślenie kluczem do sukcesu Powoli Ogmandino znowu znalazł pracę jako sprzedawca ubezpieczeń Ożenił się po raz drugi Razem ze swoją drugą żoną przeżyli razem ponad 40 lat Ogmandino był coraz lepszym sprzedawcą, awansował na wyższe stanowiska i uczył ludzi filozofii, której nauczył się z książki Clementa Stone. W końcu Ogmandino znalazł pracę w wydawnictwie Clementa Stone, autora książki, która wywarła na nim tak wielkie wrażenie. Został wydawcą w tym wydawnictwie. Clement Stone Zaufał mu i pomógł. Ogmandino pracował tam przez 10 lat jako wydawca i odnosił duże sukcesy. Rozwijał się i pomagał innym. Pewnego dnia w magazynie, który wydawał, zabrakło jednego artykułu. Było mało czasu. W ciągu jednej nocy Ogmandino napisał artykuł. Magazyn był popularny i artykuł trafił w ręce wydawcy z Nowego Jorku. Pewnego dnia Ogmandino dostał list. List, na który autorzy często czekają przez całe życie: Jeśli kiedykolwiek zdecyduje się pan napisać książkę, to nasze wydawnictwo będzie zainteresowane. W jej wydaniu Przeczytał Półtora roku później Ukazała się książka Największy sprzedawca Na świecie The greatest salesman In the world Ogmandino Nie był wtedy znany Sprzedało się pięć tysięcy Książek Wtedy do Ogmandino Szczęście uśmiechnęło się po raz kolejny Na konferencji firmy Emway Ktoś wspomniał o tej książce Od tej pory Książka została, zaczęła sprzedawać się Bardzo szybko O czym pisze Ogmandino w swojej książce? Już wszystko opowiadam Jeśli nie znacie jeszcze tej książki Zachęcam do przeczytania Bohaterem książki jest młody chłopak Który opiekuje się wielbłądami Wielbłądy to te duże zwierzęta Podobne do koni Które mają garby I mogą chodzić po gorącej pustyni Wielbłądy Akcja książki dzieje się 2000 lat temu Mentorem tego chłopaka Jego przybranym ojcem jest największy sprzedawca w tamtych czasach. Ten człowiek ma piękną skrzynię, a w niej dziesięć pergaminów, dziesięć zwojów papieru. Na tych starożytnych pergaminach zapisane są wskazówki, jak zostać największym sprzedawcą na świecie. W książce po kolei otwieramy kolejne pergaminy O czym mówi pierwszy pergamin? W skrócie pierwszy pergamin mówi, że musimy stworzyć dobre nawyki Tak, już mówiliśmy o tym, nawyki Ogmandino również o tym mówi Wszyscy najwięksi wśród nas mają dobre nawyki te nawyki pozwalają nam na bycie najlepszymi. Nieważne, czy gramy na instrumencie, czy jest, jesteśmy biznesmenami, czy politykami, a może super rodzicami. Wszystko jedno. Podstawa, najważniejsza rzecz, to dobre, solidne nawyki. To jest podstawa, to jest to, na czym możemy budować resztę. Nasze nawyki to podstawa, najważniejsza rzecz. Już kiedyś mówiłem o książce Siedem nawyków skutecznego działania. Pamiętajcie, to jest najważniejsza rzecz. Musimy używać mądrze naszej świadomości, naszej woli i musimy tworzyć dobre nawyki. Nasza silna wola. Pozwala nam odnieść sukces. Bez silnej woli nie nauczycie się grać na instrumencie, nie odchudzicie się, nie nauczycie się języka, na przykład języka polskiego. Bez silnej woli nie możemy nic osiągnąć. To dzięki naszej silnej woli tworzymy dobre nawyki. Wszyscy mamy dobre i złe nawyki. Chodzi o to, żeby Eliminować złe nawyki i pogłębiać, umacniać te dobre. Drugi pergamin, drugi zwój mówi o miłości. Ogmandino mówi, że musimy kochać wszystko. Wszystko, co się dzieje. Siebie i innych. Miłość. Nawet przeciwności są dobre. Nawet je powinniśmy kochać. Musimy zaakceptować wszystko. Gdy powiemy wszystkiemu tak, wtedy wzmacniamy swoją siłę, miłość. Co mówią kolejne pergaminy? Nie opowiem o wszystkich. Przeczytajcie książkę, jeśli jesteście ciekawi. Mam nadzieję, że tak. Jeden z kolejnych pergaminów mówi: Będę to robił. Dopóki, dopóki nie odniosę sukcesu Jest ciężko? Wtedy poddaję się Nie, robię to dalej Dopóki nie odniosę sukcesu Napoleon Hill był jednym z mentorów Ogamandino Napoleon Hill mówił Jeśli twój pierwszy plan zawiódł Spróbuj następnego planu Następny zawiódł? Dobrze, spróbuj kolejnego Zawiódł? Świetnie, spróbuj kolejnego Powoli ucz się, bądź coraz lepszy, aż osiągniesz sukces Wyobraźcie sobie, że macie małe dziecko, które uczy się chodzić Dziecko przewraca się i przewraca Czy powiecie mu... Dobrze, przestań już. To nie ma sensu. Nie. Dziecko wstaje i próbuje jeszcze raz. Przewraca się i próbuje jeszcze raz. Może dlatego wszyscy umiemy chodzić. Musimy być wytrwali. Nie możemy się poddawać. Proste, ale niezwykle trudne. Właśnie ta wytrwałość. Pozwala nam budować dobre nawyki. Zgadzacie się, prawda? Kolejna świetna rada od Ogamandino. Śmiech! Świat jest skomplikowany, jest nieprzewidywalny. Ciągle się wszystko zmienia. Nie bierzmy siebie zbyt serio. Śmiejmy się, szczególnie z samych siebie. Nie musimy być ciągle spięci, zdenerwowani Spokojnie, śmiejmy się ze świata, z siebie To tylko życie Za pięć, dziesięć lat będziesz śmiał się albo śmiała Z tego co teraz wydaje ci się bardzo trudne, bardzo poważne Po co więc czekać tyle lat? Śmiej się z tego już teraz Po co czekać? Mamy problemy, ale mamy też silną wolę Mamy rozum, możemy się z tego śmiać Szczególnie ważne, żeby nie brać siebie zbyt poważnie Ostatnia rzecz, o której chcę teraz powiedzieć Ostatni pergamin, który wydaje mi się bardzo ważny Mówi Zaczynam działać już teraz W tej chwili nie odkładamy na potem tego, co musimy zrobić teraz. Nie odkładaj na jutro tego, co możesz zrobić dziś. To jeden z nawyków, jaki musimy w sobie wyrobić. Chcemy być kimś, kto robi to, co trzeba zrobić. Niezależnie od tego, czy nam się chce, czy mamy dobry humor, nieważne. Robimy teraz. To, co trzeba zrobić Nie ma wymówek Jeśli tak zrobisz Poczujesz się świetnie, doskonale Poczujesz, że masz władzę Nad swoim życiem Nad sobą Działaj teraz Rób teraz to, co trzeba Nie czekaj Czasami myślimy Dobrze, zacznę jutro Zacznę za tydzień, za miesiąc Nie Zrób to od razu, teraz Czujesz, że trzeba coś zrobić? Chcesz to zrobić? Wiesz, że to jest dobre? Potrzebne? Zrób to Nie odkładaj na później Pomyśl, że jesteś robotem I że nie masz emocji Po prostu zrób to Krok po kroku Krok po kroku Podziel Trudne rzeczy na drobne kroki i rób to. Przestań się usprawiedliwiać. Skończ z wymówkami. Chcesz nauczyć się polskiego? Słuchaj historyjek, słuchaj podcastów, oglądaj filmy. Bez wymówek, bez odkładania na jutro. Doskonale. To wszystko, co chciałem powiedzieć o książce o Gamandino i o nim samym. Niesamowita historia. Wielki pisarz, wielki człowiek. Jeśli chcecie przeczytać tę książkę, to możecie zrobić to po polsku albo po angielsku. Myślę, że znajdziecie w internecie wersję w prawie każdym języku warto znaleźć sobie wersję po polsku i w swoim języku możecie wtedy czytać po polsku i sprawdzać trudne zdania w waszej, wersji w waszej wersji językowej moi drodzy to już wszystko na dziś dziękuję wam bardzo bardzo serdecznie i jak zawsze proszę o komentarze wasze komentarze sprawiają mi wiele przyjemności bardzo lubię je czytać Dzięki nim wiem, że podcast, który zrobiłem był potrzebny Że słuchaliście go, że pomaga wam to uczyć się polskiego A może nie tylko Może ten podcast pozwala wam również pomyśleć o czymś więcej Wasze komentarze dają mi siłę, dają mi motywację Dają mi chęci do dalszej pracy Dziękuję Wam wszystkim, którzy piszą komentarze. Dziękuję za gwiazdki, które dajecie mi na iTunes, na Stitcherze. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. I jak zwykle zapraszam na następny podcast. Zapraszam na kolejne spotkanie ze mną i z językiem polskim. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.